nagle i takich ludzi, którzy tak. na co dzień nie, nie żyją z Bogiem, czy tam tak dalej, no nagle tak, atak. To tylko wiadomo, no, kto to mówi. To są duchowe sprawy. Tak, że... Absolutnie. Ja myślę, że to do tego, że ta, ja tak. ma miałem w na... rodzinie takie z przypadki tak. swoje. Tak. Ta katolicka wiara, ona taka jest średnio wymagająca. Nie? To możesz być blek, możesz przyjść, możesz odejść, wrócić Psz. i jak leci, nie? A jak chodzi taka prawdziwa, to, to wtedy jak okaże się, że ta, ta inna jest no nieprawdziwa, nie, to trzeba wtedy z tą prawdziwą coś zrobić, a ta prawdziwa jest taka dość wymagająca, nie? Tam tak. Trzeba odrzucić grzech, nie możesz to robić, nie? I, i to wtedy taka walka właśnie, nie, o, nie, nie mogę pozwolić, żeby to obolili, bo to jest moja taka kotwica, która nie, nie pozwala grzeszyć, raz na jakiś czas mogę przyjść, nie? I wtedy taka właśnie, myślę, że do tego to, to bronienie następuje, nie? Bo tak. Bo jak okaże się, że te kociwiary mają rację, no to no. co to będzie teraz, nie? Trzeba będzie się nawracać, coś robić, a tak to, to katolicka jest dobra, mnie nie dotyka, ja to mogę sobie tak. robić, co chcę, no, to istnieje, ja. Też tutaj myślę, w tej historii, patrząc właśnie na tą Bożą opatrzność i na Boże działanie, no, dobrze jest, żebyśmy też rozumieli, jak Bóg czymkolwiek i kimkolwiek może się posłużyć w realizacji swoich planów. Tak jak tutaj widzimy w tym przypadku, ktoś podsłuchuje, ktoś się dowiaduje, co oni tam knują. Mhm. Idzie do tego dowódcy. I w ogóle, że ten dowódca zainteresował się, że taki wiecie, jakiś chłopiec przychodzi. Jakieś wieści, ma sensacyjne. Najwyraźniej. Znaczy, oni są tu bardzo prawi. To jest wręcz Część. niesamowite, że nie, ten tak. system rzymski chyba tak funkcjonował. Bo to, co ty mówisz, mhm. ale dalej też, nie? Tak, że oni dosz tak no, obywatel Rzymu, nie? Tak. To jest, to ja bym swój, chciał taką władzę, jest, powiem to swój, wam. To jak się to czyta, to... to wow! po prostu uczciwi ludzie, nie? że... Znaczy prawo, to chodzi że się o... Dla, to dla Rzymia, dla innych to... to i tam, wiesz, tam, wiesz, tam, w pewnym tam, sensie. Tak, dokładnie. Więc nie, no wiadomo w pewnym, ale byli prawi, nie, wiesz, no, że... prawo. No, tak, to prawo ich obligowało do tego tak. pod groźbą też konsekwencji. Śmierci, śmierci. Jak Pawła wcześniej chcieli, widać, bez jakiegoś tutaj zaznajomienia się ze sprawą, hmm. od razu wychłostać. Tak. To jak się dowiedzieli, że jest obywatelem rzymskim i od razu skalkulowali, z tak. czym to dla nich się wiąże, no to od razu odstąpili i już wtedy jego traktowanie jest zupełnie inne. Tak. Więc tutaj też zobaczcie, jak ten dowódca, pisząc w ogóle, ile ludzi Te wysyła teraz z cały więc wiedząc, że tam już tam tych, takie, takie planują poważne ataki, to on tutaj z nim naprawdę wysyła masę żołnierzy, nie? I sobie taką akcję z polską policją? Albo tak? Nie? Zupełnie to by było zaraz pod dywanem, ten, bo oni się wystraszyli tego prawa, ale to znaczy, że to prawo było tam egzekwowane. Że, nie? że ktoś to gdzieś no, by doszło i by konsekwencje były, nie? U nas jest zupełnie na odwrót, nie? U nas wszyscy mają jakby... Jest prawo jakieś, ale to... Więc ja już zauważyłem to w sytuacji Daniela, to zupełnie inny system, ale zobacz, w sytuacji Daniela był dekret wydany i on musiał w tej, tej jamie, że tak się wyrażę, tak. być. I tam nie mógł już gość, tak. który no nie mógł, nie jakiś mógł jakiś nic jakiś honor, nie? że no. raz powiedziane i... To już no. zauważyłem, że tam, tak. po prostu, że niesamowite, podejście się do, do, do tego, tak. co się wydało, nie? Także... To, co się powiedziało, tak. nie? ustanowiło... Tak. Tak. Tak, no, ciekawe. Może inni, też ludzie to jest, wtedy byli. To nie? byli. No tak, ale to skąd ale w, w ogóle taki sposób, wiesz, on był szefem szefów, który tak. takie no to, wiesz, on powiedział, tak, okej, okay, no ale to zmienia. Tak. Dzisiaj by się to załatwiło, nie? no <laughs> to miał związane przez... mają, się... tak, mogą tak. ludzie, wiesz, blisko... No to, to, to Wiem, Tak, bo mają pieniędza, bo... Rodzina gdzieś wysoko. Powiedziałem chyba... No, A Ludki, Polaczek, to... Żeby był się wszystkim, to miałam wcześniej z dzieje 4,26 26, 28 Tak oni się mogli, mieć, tak? Nie. jak 28. Królowie jest mhm. Królowie ziemi powstali, czym księżęta, zebrali się razem przeciw Panu i przeciw Jego Chrystusowi. Rzeczywiście bowiem Herod i Pąc piłat z poganami i Dudem Izraele zebrali się przeciwko Twemu świętemu Synowi Jezusowi, którego namasiłeś, aby uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowili, że ma się stać. Mhm. Tak. No, to jest ta ich modlitwa właśnie. To jest, A, to, tak, o tym że, tak, że oni tej modlitwie wznieśli właśnie Dzień do Boga. Takie wyznanie Jego suwerenności, że Bóg w tym wszystkim, co się działo właśnie, to, było, to była realizacja Bożego planu. Mimo, że tutaj ci ludzie działali w zupełnie innej intencji, nie wiedząc nawet, że są Bożymi narzędziami realizacji jego zamysłu. Podobnie Józef do swojej braci powiedział, kiedy oni przyszli, on powiedział, wy zamierzaliście to ku złemu, ale Bóg... Ale teraz jest dla nas dokładnie. dobra nowina, słuchajcie. Tak. Bóg to zamierzył ku dobremu przez to zbawił, uratował wielu ludzi, nie? Yeah. Więc tutaj właśnie widzimy te przejawy ale... Bożej suwerenności. Albo jak Józef, bo ty mówisz teraz o Józefie. O Józefie, Józefie, dobra. O Józefie okay. tak. Mhm. Dobra, dobra. tak. Dobra, dobra. Syn Jakuba. Tak. Tak. Dobrze, dobrze. Mm. tak. Więc tutaj zobaczcie, ten dowódca przywołuje dwóch setników i wysyła 200 żołnierzy, 70 jeźdźców. 200 oszczepników. 400 nie. jest ich przeszło, tak? No setnik to ma setkę. Setu, to co, ma setkę. No, to tak. dwóch setników, no, jest, jeszcze się nie plus 70 jestców i 200 oszczepników. To batalion wojska Więc sobie. naprawdę strzegł. Pawła. Na każdej ustawce by się poradzili. <głos> <czyli Nie>. 470 <głos> typa. Iździdany jeszcze. Niesamowite. Tak. Nie? Jak tutaj Paweł jest Trzy tak. Ale też po, posłużył się tym obywatelstwem Rzymu, nie? Tak. A wcześniej m. były sytuacje, gdy tego nie robił, nie? Co mhm. mi pokazuje, m. że to prowadzenie boże, nie? On mhm. wiedział, co, kiedy ma robić, nie? I... No bo dłuży no, cały, bo... cały Tak, czas miał rozoznanie tak, duchowe. To cały czas. Uf. Nie wiem, czy czytając ten list zauważyliście pewnej nieścisłości z tym, co się wydarzyło. Wcześniej, nie, nie. Jak, ten, jak on napisał ten Klaudiusz, pisze Klaudiusz, do Felixa pisze do Felixa i relacjonuje mu mhm. aresztowanie Pawła i zarzuty. Nie wiem, czy zauważyliście ja, jakieś to ja rozbieżności tak? między tym, co napisał a tym, co rzeczywiście się wydarzyło. Ja nie zauważyłem że chcieli go bronić, bo no dowiedzieli się, że jest rzymskim... Tak obywatel. jest, już na samym początku tak, mówi, uratowałem, że uratowałem tak. go, dowiedziawszy się, tak. że jest Rzymie, A że swoją wersję przedstawia. Tak, tak, tak, to tak polityka. to no relacjonuje, żeby tutaj on wyszedł jako ten, który tutaj Jak bronił tak. obywatela rzymskiego. Co, jak wiemy, rzeczywiście dopiero później się okazało. Nic nie pisze o tym, że go chwytał, że go chciał biczować. Tato o tym nie wspomina, wręcz przeciwnie. Przedstawia Wielkański. to zupełnie inaczej. To jest skrótowo, skrótowo Oczywiście, to to skrótowo, ale tak, żeby wyszło na to, że on tutaj działał właśnie jako obrońca praw Rzymianina. Więc rzeczywiście Paweł dociera do Antipatris. Całą noc żołnierze go prowadzą, dojeżdżają na miejsce i wracają. Mniej więcej wiecie, gdzie to, to Antipatris, gdzie to jest? Tam ktoś ma jakieś przepisy, przepisy? gdzie to jest? Jak daleko? Antipatris. Pewnie za daleko nie jest. 3 4 km mielozolimów. Aha. No to kawa. To no. Ale konno to tak. Wędrziny. No. Po na pierwszych ilech. Czyli widzimy, że przybyli do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim Pawła. Natomiast ten też chce go przesłuchiwać w obecności Świat. jego oskarżycieli. Czyli nie, nie, nie zajmuje się od razu sprawą Pawła, tylko postanawia przywołać Jego oskarżycieli i wtedy dopiero Go przesłuchiwać w ich obecności. Więc tutaj nie wiem, czy coś jeszcze w tym rozdziale mamy do omówienia, czy możemy następne czytać, czy coś tutaj jeszcze ktoś z Was chciałby dodać. Nic się dzieje, nie? Obecnie, znaczy, dzieje się, a znaczy akcja, się, ale tutaj trudno jakieś. Znaczy, no tak, więcej... W centralnym punkcie jest to, że Pan Jezus do niego przychodzi, nie? Da, go uspokaja, mówi mu, tak, że dożył, Słuchaj, tutaj jest plan, mój się dzieje i ja tu mam wszystko nie pod dożył. kontrolą. Dokładnie <grym. grym>. tak w skrócie, nie? Mm -hmm. Ciekawe jest, że to stwierdza w 29. Stwierdziłem, że oskarżałem go o jakieś spórne kwestie dotyczące prawa i że nie ma żadnej winy, którą zasługiwałby na śmierć lub więzienie. To jest, ja są tam z różnych powodów, ale ten sam wniosek Piłat miał tak. w związku z Jezusem. Mm -hmm. Kon Koncówka też była podobna. Nie? No i następni władcy, którzy będą Pawła przesłuchiwać, też wszyscy dochodzą do tego samego wniosku, to nie że nie zasługuje na śmierć, niczego takiego nie popełni. Natomiast przez to, że Paweł się. Jak zobaczymy, za chwilę odwoła do cesarza i nie mają wyjścia jak go odesłać, bo takie znowu przysługiwało prawo każdemu Rzymianinowi, że w razie jakichś tam zarzutów mógł się odwołać do samego cesarza i wtedy cesarz miał znowu czas, kiedy zechce go przesłuchać, ale do tego czasu no, nie można było wykonać żadnego wyroku na takim. Więc tutaj Paweł coś takiego zrobi, ale faktycznie ci wszyscy pozostali, którzy go przesłuchują, stwierdzają, nie zasługuje na śmierć, nie zasługuje na żadną karę, tak naprawdę mógłby być uwolniony. Więc tutaj jednak jest znowu ten Boży zamysł, żeby Paweł udał się do Rzymu i tam składał świadectwo o Panu Jezusie w stolicy Cesarstwa Rzymskiego. Czy oni też profesjonalnie rozdzielają sprawy tam jakiejś religii Żydów od no tak. prawa rzymskiego, nie? I, I w tym sensie mówią, że nie temat. Niech sami tam nie, rozwiążą. są też w tym sprawy. Kryterium jest proste, to jest prawo rzymskie, które wówczas podowały. Tak. To, to wszystko, oni, oni tego rozstrzygają sprawę pod tym kątem. Nic, nic nie tak jak mówisz. nic więcej tam nie interesuje. Nie? Tylko, że komplikuje im sprawę to, że Paweł się jest obywatelem Rzymu. No tak, tak, tak no tak, i tak. mają z tym problem, to nie? Bo by było, nie był, to, tak. to by było wydali na państwę Żydów tak, i tak. tyle, nie? Taka A czas, to, że jest obywatelem żywskim, no to już mają już. pewne obowiązki i nie są w stanie tak szybko się pozbyć. A ja bym jeszcze do tego rozdziału tak miał pytanie, nie? Czy widzimy, że na przykład dzisiaj, jak rozumiemy, że dzisiaj to, co się dzieje, mhm. Czy to się dzieje na takich samych zasadach, nie? że Pan Bóg tak się troszczy o swoje sprawy? Czyli jak powołuje, to powołuje i dba o wszystko, jakby, wiecie, naokoło, nie? A jak się człowiek sam na przykład powołuje, a tego jest też bardzo dużo i też w kościele takim widzialnym, no to wiecie, no to jakby można też tego efekt gdzieś tam czasem widzieć, nie? że są te dobre pragnienia, tak często to nazywamy, mm. ale niekoniecznie, wiecie, to jest to powołanie. nie? I, i to myślę, trzeba, y, musimy dzisiaj w Kościele umieć to nazywać, rozeznawać, nie, żeby nie być na takim prymitywnym, płytkim myśleniu, że jak ktoś ma już dobre pragnienia, to na pewno mu Bóg to włożył. I y, y, no, i tak właśnie takie pytanie, nie? czy dzisiaj jest tak samo, bo ja wierzę, że dzisiaj jest tak samo, mm. że Pan Bóg powołuje, prowadzi, prostuje, nie? I wszystko się w takim pokoju dzieje, tak. po, ale nie mówię, że bez przeszkód, bo przeszkody no, przeogromne, no to, co tu jest, to przyszedł do tych Paweł, nie? Ale jednak yy, widzimy, że to jest dzieło Boże, nie? Tak. No, tu już czytamy, to już wiemy, że on na pewno w Rzymie wylądował i Jakbym tylko czytał ten rozdział, nie znając całej Biblii, to mogę być pewny, że no, Paweł i do Rzymu dotarł mi by no bo tutaj Pan Jezus to powiedział, nie? I myślę, żeby też tak na to patrzeć, w ogóle nadzieje apostolskie też w takim kontekście, nie? Że On powołuje, on ma swoje dzieło, które czyni. Kiwagową nie, bo chcę powiedzieć, że nic się nie zmieniło w tym zakresie. Zmieniło, nie? Zmieniło, nic się nie zmieniło, tak. Też wierzę, że się nie zmieniło. Ten penset, co mówi, Jezus mówi, nie przysięgajcie ani na szantynie, ani na niebo, tak? To mhm. jest w Ewangelii chyba? Mhm. To Będzie tak, to albo jest? nie. Czy to jest ze Starego Testamentu? Nie. To jest. to nowe? Że na niebo, ani na ten. Ha? Żeby nie przysięgać, nie. Znowu. przysięgać? A obrębę, Wydaje, a nie jest, to roznowu. Bo wśród Żydów było to powszechne. Przysięganie na coś. I co gorsza, jeszcze tak kombinowali, żeby w taki sposób przysięgać, żeby w razie czego można było tą przysięgę wyminąć. Więc Echa. to już w ogóle był jakiś taki szczyt. Z jednej strony niby przysięgali, ale tak przysięgali, żeby tak. mogli złamać tą przysięgę. Więc Jezus mówi, niech wasze tak, będzie tak, tak wasze nie. nie, będzie nie. Nie, nie, żebyście nie byli ludźmi, którzy muszą się obligować do prawdy jakimiś przysięgami. No to mamy odpowiedź na to w czterdziestu, jak przysięgali. Nie? Tak. No, no, no, no to... zrozumieli. No, no, tak, tak. Tak. W tym tutaj rozdziale też pada to, że może to jest dzieło Boże, nie? To już raz było w jakimś miejscu. To taki mądry człowiek, nie pamiętam, który przyszedł i powiedział, że apostołów, żeby im krzywdy nie robić? Tak. Bo może są od Boga, tak, tak, tak, a wtedy tak, tak. wystąpicie przy samym... Gamalium. Gamalium, tak. No, no, no. I tutaj jest podobne tak, gdzieś stwierdzenie, nie? I zobaczcie, też takie fajne myślenie, właśnie, że jak coś jest od Boga, to, to się stanie to, to się po pierwsze ostanie, po drugie, żeby nie robić tak. ten, tam przeszkód, nie? jak nie masz, nie do końca wiesz, ale że się ostanie. Tak. Ja, że tutaj to, no, to jest też takie ciekawe. Tak. Proste tak. myślenie. Jak jak pisali, dzieje to mieli kontakt z tym chłopcem, chyba, bo on płoczy sam, sam z tym. Z innymi słowy. Rozumiem. Że to nie jest nigdy na Łukasz bytani, ta, A Łukasz był jak Karol nie wiem. Mm. Jak to, to, to był świadkiem tego? No chyba, że on powiedział komuś i ten powiedział. Ale ja myślę, że u niego trzeba przeprowadzić z innymi. Dużo jest właśnie takich ciekawych szczegółów, zarówno w Ewangelii Łukasza, jak i w dziejach apostolskich. Że Łukasz widać musiał z wieloma różnymi świadczami tych wydarzeń mieć I kontakt, bo dużo jest właśnie takich personalnych szczegółów, które wydaje się no, od, z, od, uzyskał, podróżując i rozmawiając z naucznymi świadkami tych wydarzeń. <śmiech> ale dziwią ja mnie, tak, tak mnie tak, no to, ale, no no tak, ale dziwią mnie te słowa tego młodego człowieka, do tego szefa, że się hmm. wydarzył, mówi do niego y, 21 mówi. Lecz ty nie daj się im się przekłamać, nie? Takie, no takie, no, takie, no, to takie właśnie, pomyśle, że rozkazujące tak. tematy są takie, nie? Lecz, no teraz proszę, zwróć na to uwagę. Prosimy cię, zrób coś, żeby żeby tego nie, do, nie doszło, tak. bo oni faktycznie chcą go zabić. Lecz ty nie daj się, tak, tak mnie <śmiech> to widział, nie? Także ostro, ostro tam tego z tego starszego, z tego starszego mówię tak. Że. No tak, nie daj się im oszukać, nie? Bo tak, chcą, tak? Cię, chcą cię oszukać. Tak. No, tak. Jest jeszcze tutaj taki... W sumie można dużo o <grymność> ale... Ja by obiecie, nie, nie, tylko żeby czekało. Jak, jak coś jest, to mówię, nie? Kwestia tego, tych sadeceuszy i faryzeuszy, którzy zostali zmanipulowani, mm. to jest też kwestia, którą powinniśmy sobie zdawać sprawę, że również to mamy w naszej mm. cielesności. Że nas również można zmanipulować takimi temacikami, wiecie, naszymi ulubionymi. Że, y, może dam przykład, bo ja byłem w takiej sytuacji też y, parę razy i sam pewnie mogłem jej nieraz ulec. Że na przykład jest jakaś rozmowa i, y, y, y wiecie, i mam jakiś swój temacik którym ktoś może zagrać, nie? Mhm. Czyli na przykład, jak to powiedzieć, no, że się sprzymierzeńców szuka w jakiejś sprawie, mhm. ale ta sprawa jest drugorzędna. Na przykład może być to właśnie sprawa doktryny, tak jak mhm. tutaj, że jeżeli w zmartwychwstanie drudzy nie, mhm. no tak jak jest popularny temat na przykład, wiecie, reformowanej nauki i niereformowanej, nie? Mhm. Że przyjdzie dwóch, jeden drugiemu wrzuci i robi się jakiś sojusz yy, i wtedy się gubi, wiecie, tą tą najważniejszą rzecz, nie? Hmm. czyli tą pierwszorzędną. Hmm. Nie? I to jest, na to trzeba być bardzo czujnym, żeby się nie dać wplątać w jakieś takie gierki sprawami prawami drugorządnymi, bardzo często doktrynalnymi właśnie, mm. nie? Bo gubimy to pierwsze. Miłość braterska, Ewangelia, nie? No to są, wiadomo. I to jest... I on tutaj tak nimi rozegrał, no oni w ogóle, no wiadomo, nie? No bo czemu ci faryzeusze tak, nie? No bo temat zmartwychwstania. Oni z tymi sadyceuszami się tam tłukli całe życie. To był tutaj No to trzeba no, uważać, yeah. nie? Na ten ich przyjaciel. I, I tu trzeba uważać, żeby też tak nie nie dać się w takie gierki wpychać, nie? Bo to jest ludzkie, to jest po prostu w ciele siedzi, to, to tak jest i tyle, nie? Sam tak mam, wierzę, wszyscy tak mamy. Czyli trzeba stać zawsze na gruncie jakby, no właśnie, takiej Ewangelii, nie? Jakiegoś Ducha Bożego, tego co Bóg chce dla nas tak naprawdę, nie? Ciężka sprawa, ale bez zrobienia, z Bogiem. Ale trzeba z tego swojego, nie? No bo też mam takie swoje, wiecie, miłostki, nie? Że kocham jakieś tam prawdy, nie? I teraz ktoś mi dotknie tą prawdę i o, pójdę na bój, nie? No nie, chcę taki być, no, chcę go miłować. No. Także tutaj tak widzę też takie obnażenie, widzicie, takich ludzkich mechanizmów, nie jak to można rozgrywać jeden drugiego, manipulować. Oczywiście Paweł to zrobił dobrze, nie? Nie mam z tym żadnego problemu, że on tak to zrobił. Oni sami jakby tak naprawdę są ofiarami swoich takich tych swojej głupoty, nie? Swojej takiej krucizny, nie? Swoich doktryn, które kochali tak naprawdę, nie? Czytacie pisma, a nie wiecie, że one mówią o mnie, nie? Oni się minęli z tym, co najważniejsze, z samym Chrystusem i można było ich tymi doktrynami Pykać, teraz jak dzieciaki, nie? Hmm. Że tak to są Pawła. A jednocześnie Panu mówiąc to, mówił prawdę. Oczywiście. Bo to de facto tego dotyczyło. I jakby to, że jego współbracia, faryzeusze, teraz siedzieli jako jego skarżyciele, tak naprawdę oni zaprzeczali temu, w co sami powinni byli wierzyć. Zresztą Paweł wcześniej w tej przemowie do Żydów mhm. też tego dowodził. Zresztą cały czas taką miał taktykę, że dowodził na podstawie pism Starego Testamentu, że Jezus jest Chrystusem. Tak. I jakby te wszystkie rzeczy, które miały miejsce w jego życiu i śmierci, były przepowiedziane przez ich pisma. Więc teraz Paweł przemawiając tutaj do Sanhedrynu, Mówi, jakby sądzicie mnie za coś, za nadzieję, którą sami pokładacie. Mówi, ja mam nadzieję zmartwychwstania, mam nadzieję te, te, tych rzeczy właśnie, w które wy rzekomo wierzycie i tyle, że ja znajduję ich wypełnienie w Chrystusie, o tym tutaj nie czytam, ale jakby widzimy w kontekście jego różnych wypowiedzi, że Paweł cały czas do tego się odwoływał. Wykazywał im, że ich... Yy, nienawiść wobec Niego, zresztą Jego wcześniej też od, od tego zaczął tą swoją przemowę. Mówi, że jesteście gorliwi tak jak ja kiedyś byłem i myślicie, że w ten sposób służycie Bogu, ale tak naprawdę mówi, ja niczego nie robię innego jak to, co jest w Piśmie zapowiedziane i Chrystus dokładnie jest wypełnieniem tego Pisma, więc tutaj to też jest taka no, trudna narracja i trudne, trudne zadanie, myślę, z człowiekiem, który z jednej strony uznaje autorytet Pisma, uznaje autorytet Boga, a jednocześnie, kiedy przedstawiamy mu argumenty, to gdzieś ta właśnie to coś, co, co tutaj w ich mniemaniu było nie do przeskoczenia, nie do pogodzenia się sprawiało, że, że zamykali się totalnie na, na te rozmowy z Pawłem, Zresztą to cały czas w dziejach jest też widoczne. Gdziekolwiek Paweł poszedł do synagogi, byli tacy, którym otwierały się oczy i przyjmowali tą argumentację właśnie pisma. Natomiast inni się jeszcze bardziej zaperzali, jeszcze bardziej się wściekali i jeszcze z większą agresywnością atakowali. Więc myślę, że to Taki dzisiaj też z Ewangelią, nie? Taki dzisiaj jest z Ewangelią, tak. Jak rozmawiamy szczególnie z religijnymi ludźmi, którzy wyznają już przez siebie uznane jakieś tam yy, prawdy rzekome więc oni będą bronić tych swoich przekonań, tak? bronić tego, co wydaje im się być no, niewzruszone. I chociaż nawet w Piśmie nieraz możemy wykazać, że Pismo mówi co innego, to widzimy, że to nie działa, na wielu z nich nie działa. Wielu z nich dalej obstaje przy tych swoich przekonaniach, swoich religijnych organizacji, którym zawierzyli i które są dla nich no, jakąś podwaliną prawdy. Czyli mogą wyznawać, że wierzą w Pismo, ale tak jak Saduceusze nie wierzyli w te rzeczy, chociaż mieli to samo Pismo, co prawda oni tylko pięcioksiąg uznawali, ale w pięcioksiągu jest mowa o, o aniołach, jest mowa o cudach, a oni te wszystkie rzeczy negowali. Więc nawet ten fragment pisma, który uznawali, zaprzeczał ich własnym naukom. Ale oni rzekomo odwołując się do tych fragmentów pisma, stworzyli tego typu naukę, która była przeciwna. Zresztą dzisiaj mamy wielu tak zwanych liberalnych teologów, którzy studiują całe pismo I, i, i na podstawie ich studiów pisma no dochodzą do takich samych wniosków jak, jak Saduceusze. Więc i dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy się mienią chrześcijanami, a zaprzeczają boskości Chrystusa, jego e, narodzeniu z dziewicy, jego zmartwychwstaniu i są chrześcijańskimi teologami, znawcami pisma nie brakuje takich. nie, tak A to nie są katolicy, tak? Czyli to... Wiesz co, i wśród rzymskich aha. katolików takich znaleźć ale najwięcej takich protestantów. Wśród, jest, aha, wśród jest. protestantów taki. jest najwięcej takich. Właśnie ale liberalnych poznanie. teologów. Niektórzy nawet twierdzą, że jakby ta, rozwój tej myśli teologicznej, to największe miał apogeum przed wybuchem I wojny światowej. Niemcy, XIX wiek początek XX wieku, to tu się najbardziej to rozwijało. I oni zatruwali całe, całe chrześcijaństwo tą swoją argumentacją. I niektórzy jakby wiążą tam, ten jakiś taki duchowy obłęd tych teologów niemieckich i szczególnie Niemcy, które były źródłem kolebką najpierw reformacji a później stały się kolebką czegoś, co było to, totalnej deformacji wiary i odstępstwa i niektórzy tutaj jakby rozpatrując w tym kontekście, co się wydarzyło później w Niemczech, cały ten, ten, ten właśnie antysemityzm to wszystko, to było w dużej mierze powiązane i tam duchowych wiele rzeczy było. Niektórzy z tych ludzi też widać, mieli jakieś powiązania okultystyczne spirytystyczne a jednocześnie minili się okay. Hitchner, je, znawcami to Biblii. Nie? To jest dopiero pokręcenie i, i, i zwiedzenie. Dzisiaj mamy inne może formy, bardziej nas dzisiaj dotykające właśnie tego takiego no, kościoła, który rzekomo jest biblijny, tyle że z tą Biblią robi co tylko chce. Wykręca ją na wszelkie możliwe strony i wykorzystuje ją do własnych celów. Myślę, że w wielu przypadkach świadomie, zmieniając oczywisty sens przekazu słowa. Także też ta, walka, ta walka się toczy cały czas. Nie? Który bazuje na ludzkich jakby potrzebach, nie? czyli na człowieku. Hmm. Co on Umoczenia, potrzebuje, zdrowie, pieniądze, pieniądze wszystko. No to wszystko za tym idzie, nie? No, Ewangelia Sukcesu, jakby. I, i emocje, wyższość emocji nad yy, pismem, nie? No, ale to się zgadza wszystko, nie? Że tutaj faktycznie życie jest w Chrystusie, w poznaniu Jego, nie? Że Słowo Boże jest, to jest Chrystus. I tu bez poznania osobistego Chrystusa nie ma mowy o poznaniu tego w taki sposób, yy, duchowy, nie? w taki tak. sposób, gdzie pewna prawda, no Chrystus jest prawdą, też słowo mówi, no to jak bez Niego można by to ogarnąć, nie? Mhm. Intelektualnie, no okej, okay. w jakimś sensie tak, ale musicie to do złych wniosków i tak doprowadzić, no jeżeli tu nie będzie wywyższony Syn Boży. Na początku było słowo, nie? I tu to... Ja tylko taką myśl może jako tego, że no wszyscy wyznajemy, czasy są ostateczne, tak? Teraz bliżej. Wiemy, że Jezus powiedział, że Ewangelia będzie głoszona wszelkiemu stworzeniu. Mm. W tym czasie się przybliża. A to, co widzimy, nie wiem czy głoszenie jest to, bo naprawdę, procentowo, czy w Polsce to ludzie, którzy chcą idą za Jezusem, bo to jest jakiś ułamek procentu. No, w Polsce mm. to jest, nie wiem, czy 100 tysięcy ludzi jest w Polsce, taka jakaś cyfra bardzo malutka z tych 100 tysięcy, mm. ile, czy to. Czy to głoszenie, to że oni usłyszeli, to większość z nich nie chce słyszeć. Nie jest to głoszenie, Głosy, to jest, tak, jest coś innego, że tak, tak? będzie głoszona Ewangelia tak jak chciałem to właśnie. Tak. To są dwie różne rzeczy. Tak. Głoszone, ale tak. większość ludzi, tak jak Żydzi, większość ich nie przyjmowała Ewangelii, tak, tak samo dzisiejsze społeczeństwo. Czy nasze, czy tam po całym świecie. Jednocześnie Pan Jezus też mówi o wielkim odstępstwie. Tak, to się dzieje O serc. To mówi prawda. o właśnie fasadzie pobożności. Apostol Paweł też mhm. mówiąc o tych rzeczach ostatnich, no, maluje przed nami raczej taki obraz y, ciemny. Nie jakiś triumfalny tylko właśnie obraz odstępstwa, słuchania nauk szatańskich i pójście za porządliwościami. Na ciała, się, no ciała, właśnie. To czyli to obserwujemy. nauka, która łechce, nie? to bo tu szupają, chodzi właśnie o te potrzeby. Ludzie którzy i tak zdrowie, nie. wiecie, sukces, firma się rozwijająca. Znaczy przede wszystkim Wiesz, jest ta. zmiana, centrum tak. tego, jakby, kto jest w centrum tak. tego zwiastowania. W wielu, niestety, dzisiaj w kościołach człowiek jest w centrum. Mm -hmm. jakby ew Ewangelia jest, jest, jest tak jest prezentowana, człowiek. że jakby celem i sensem Ewangelii jest dobrobyt człowieka. Jest zadowolenie człowieka, jest spełnienie człowieka. Człowiek jest tym obiektem właśnie zainteresowania i, i jakiegoś hołubienia. I tutaj myślę, że no, to, to, to jest no, konieczne, żebyśmy byli na to czuli, żebyśmy na to byli wrażliwi. Czy rzeczywiście Bóg jest w centrum, czy Jezus jest w centrum, czy cokolwiek innego. Różne sekty powkładały oczywiście różne rzeczy w to miejsce, natomiast w, myślę, że w tym szeroko pojętym ewangelicznym dzisiaj chrześcijaństwie człowiek tak. Jest w centrum, to hmm. niestety. Potrzeby, pragnienia ja. człowieka. Tylko, że to też jest w każdym z nas, w tym. Nie, że Łatwo to, w to wdech, rzecz, no. Bo jest wiele też kościołów, gdzie się o tym nie mówi wprost. Czyli mówi się niby tak jak jest, ale praktyka, jakby jak się żyje w danej społeczności, nie, wskazuje na to, że jednak człowiek jest w centrum. Ale nikt tego nie, nie, taka nauka nie płynie. Nauka płynie, dobra, no, płynie często i o uświęceniu, o podobaniu się Bogu, wiecie, ale to jest nauka, to jest jakaś teoria, która jest mówiona. Natomiast to, jak życie płynie, jest inaczej płynie, nie? Inne rzeczy zwracamy uwagę, albo nie zwracamy, przyzwalamy, nie przyzwalamy, mamy to gdzieś, wiecie, różnie jest, nie? Czyli jest ten taki dysonans między praktyką a nauką, nie? I tu o to musimy dbać, żeby to się zgadzało też, nie? Myślę, że to tu, tu, tu są, tu są nasze z kolei zagrożenia, nie? No bo tu nikt nie stanie i nie powie, żyjcie jak chcecie, nie? A żyjmy sobie dzisiaj tam, mogę sobie według ciała żyć. Mm. Nikt nie powie, nie? Każdy powie tak, ale że, że mamy żyć według ducha, ale jeszcze, jeszcze żeby żyć według ducha. Mm. Czyli jakoś to właśnie, wiecie, się do tego pobudzić, nie? Czasem obnażyć właśnie, nie? Czasem gdzieś dotknąć, wsadzić trochę palca w oko, nie? Że... No tak, no, żeby to było ku... ku takiemu dobremu. Bo Pan Jezus wraca, nie? I no właśnie. Czy to nas, nie? Pomódza do tego. A myślicie, że przez przypadek powiedział greby powielane, Czyli tak samo jak Pan Jezus powiedział do faryzeuszy? Że to użył tych tak samo... nie, Ściano. Ściano. To A... Ściano pobielana, rzeczywiście. Pan Jezus nie mówił ściana, nie? nie. Groby. Prawo, Ale jest podobieństwo jest jakieś. Jest pewne podobieństwo. No jest, nie. No. Pobre. Pobre. No. Tak. Bo, bo może już miał ten jakiś przekład pierwszej witamy. <ślepia> <ślepia> <ślepia> nie nie dosłownie. <ślepia> <ślepia> <ślepia> wiecie, że moje nazwisko jest ściana pobielana? Tak? Belostenko. Wiele Stęka. Ale co widzisz? Nie, nie, się trzemy, czy? Ale to jest to dziedzictwo ojców, nie? Ono właśnie jest jak ściana podzielona. Tam masz takie imię, że jeszcze nie wiesz jakie, ale na pewno imię. Biela Stęka. No, bo no, brata w Ukrainie, teraz tam wspieramy na... z wojskowym kapelanem. jego nazwisko jest Plochoj, czyli zły. Jak? jak? Igor Plochoj. Plochoj. To, to zły. Płochy. Tak. Zły? Płochy, jest tak. Ale jest bardzo szerywa. To nie bardzo... jest też takie nazwiska. A się... Ale też chyba słaby, nie? bo Płochy, to też. Nie, raz jest zły. Płochy. Zły. Zły? zły. Zły? Tylko tak. Tak w tak. negatywnym sensie wyłącznie. Nie w takim właśnie. Tak. że coś Tak, tak. Tak, tak. chyba język Tak, tak. Nie, tak <śmiech> Tak mi się tak, jak ja mówiłeś wtedy o tym już kiedyś, tak się zastanawiałem właśnie, czy to Płatwem. przypadkiem też nie może oznaczać zły, tak jak no, nas czasami Płatwem. mówimy o złych... Ja bym chyba zmienił nas Ma ktoś zły wzrok... No, tak, Marek, jest jakaś tam biała ściana. Niedoskonały wzrok. Tak mi tak, To jest <grym> Albo nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to nie, okay. przy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, To, to nie, nie, tak nie, nie, nie, nie, to nie, to nie, nie, nie, nie, to nie, nie, to nie, nie, to to to. Jednoznaczne. To co, przeczytajmy jeszcze Kto może następny rozdział. Zobaczymy jak dalej sprawy się tutaj rozbierały. to bardzo ciekawie na pewno. Ale cały? No, no tak. przeczytajmy cały, ja nie nie wiem cały 150 no, no, to kartki cały kontek. Co 50 such wersetów. To nie 10 minut mamy przeczytać. A po pięciu dniach przyjechał arcykapłan Ananiasz z niektórymi starszymi i rzecznikiem prawnym, niejakim ter, Tertulusem. Ter Tertules... trudne imię. Aby wytoczyć sprawę przed namiestnikiem przeciwko Pawłowi. A gdy go wezwano, zaczął Tertululus wygłaszać oskarżenie, mówiąc, Tobie to zawdzięczamy i cieszymy się zupełnym pokojem i dzięki Twojej przezorności zostały zaprowadzone reformy dla dobra tego narodu uznajemy to najdostojniejszy w Feliksie z wszelką wdzięcznością zawsze i wszędzie gdy aby Cię zbyt długo nie zatrzymywać proszę abyś nas pokrótce dobroci swojej wysłuchał. mąż ten stwierdziliśmy to bo jest rozsadnikiem zarazy i zarzewem niepokoju wśród wszystkich Żydów na całym świecie. Ho, ho, ho. I przywódcą Nazarejczyków. Usiłował nawet z świątynię. Ktośmy go ujęli, chcieliśmy go osądzić według naszego zakonu. Lecz nadbieg dowódca, Lizjasz, wyrwał go przemocą naszych rąk. Z rąk naszych. I nakazał oskarżycielom jego udać się do ciebie. Gdyż go sam przesłuchasz, będziesz się mógł od niego dowiedzieć, o co go oskarżamy. Również Żydzi poparli skargę, mówiąc, że tak się trzymają. Gdy namiestnik na, jego, na niego skinął, aby zabrał głos, Paweł odpowiedział: Widząc, że od wielu lat jesteś sędzią nad tym narodem, przystępuję spokojnie do mojej brony. Może sprawić, że nie, upłynęło więcej niż 12 dni. Odkąd przybyłem do Rozolimy, aby się modlić. I nie pochwycili mnie na sporze z kimkolwiek lub na podburzaniu tłumu ani w świątyni, ani w synagodze, ani w mieście. Ani też nie mogą mi dowieść tego, o co mnie oskarżają. To jednak wyznaję przed Tobą, że służę Ojczystemu Bogu zgodnie z drogą, którą oni nazywają sektą. Wierząc we wszystko, co jest, napisane, co jest napisane w żakonie i u proroków. Pokładając Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Przy tym samym nie staram się o to, aby wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Po wielu zaś latach przybyłem, aby narodowi memu przynieśiał mużny i złożyć ofiary. Przy czym natknęli się na mnie świątyni, gdy zostałem oczyszczony bez tłumu i zgiełku pewnie Żydzi z Azji, którzy powinni tu być przed Tobą i oskarżać, jeżeli mają coś przeciwko mnie. Albo niech, ci, ci o to sami powiedzą, jaką nieprawość we mnie znaleźli, gdy stałem przed Radą Najwyższą. I chyba tylko ten jeden okrzyk, jaki wydałem stojąc między nimi, Jestem postawiony dziś przed waszym sądem z powodu Felix, A Felix dość dokładnie był obecny zdrową Pańską. Odroczył ich sprawę i rzekł, gdy dowódca czy będzie osądzę waszą sprawę. I rozkazał setnikowi strzec go, lecz okazywać względy i nie bronić nikomu z jego przyjaciół, posługiwać mu. A po kilku dniach przybył Felix żoną swoją, druzyllą, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przy, przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusie Chrystusie. W Jezusa Chrystusa. Więc zaczął mówić o sprawiedliwieniu i o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie. Felik zaniepokoił się. Na teraz dość odejść i w sposobnej chwili kazał się wezwać. Zaraz miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze, dlatego też posyłał go częściej i rozmawiał z nim, a po upływie dwóch lat nastał po Feliksie Porciusz Festus, Fes... Festus? pragnąc okazać Żydom przychylność. Felix pozostawił bowiem Pawła w więzieniu. No, mamy króciutki rozdział. Tak, ja patrzyłem na Ewangelii Mateusza, 51 <grym wersetów. <grym> tak, <grym> 27. Króciutki. No to widzimy, że mija pięć dni, Ananiasz przychodzi i zobaczcie, biorą ze sobą jeszcze kogo? Jegoś adwokata. Komenka. Tak, Komenka. tak, dosłownie tutaj chyba jest słowo, które oznacza takiego tak, radca. mówcę, re, e, retora. Retor. Mm, tak, Ret, tu jest retor prawny. Czyli mm. to jest ktoś, kto... Rzeczny. Jakiś adwokat czy? A to imię jakieś I dziwne, to, i to wie, imię ten Tertullus, czy to rzymskie? Co to jest? I dziwnie imię nie to nawet znaczy żydowskie wygląda, nie? Nie I wiem. Tertullus. Tak, chyba. Rzymsko. rzymsko. rzymsko. Czyli to jakiś radcy. życie? Da, Tak, zawodowy jakiś taki. Był taki prokurator. No, prawie coś no. takiego. Rzymski. Ja jeszcze nie wiem, kim posługiwać. Tutaj no. mam taki dopisek o potem Feliksie, to tak czy że był jednym z najbardziej zdeprawowanych ludzi swoich czasów jego rządy zaznaczały się korupcją, cynizmem, tak. i bestialstwem to taki dobry przedstawiony. Tak. chciał łapówkę, tu jest też no, tak, tak, no. No, to chciał mamę i by go dwa puścił dwa lata Chyba jeszcze nie było w <śmiech> <śmiech> <śmiech> A A więc wzięli sobie właśnie jakiegoś tutaj wyglądu na to rzeczywiście rzymskiego prawnika, który będzie ich reprezentował. I to właśnie on. Nie oni, ci starsi rzorcy, tylko właśnie Tartulos swoją mowę wygłosił taką widzimy pochlebną dla Feliksa. Dzięki tobie cieszymy się zupełnym pokojem. Dzięki Twojej przezorności nasz naród doświadcza wiele dobrego. Więc tutaj mówi jak Żyd, Moje prawda? Mówi, to my, czyli Żydzi, tak. dzięki Tobie i tak dalej, przyznajemy to zawsze i wszędzie dostojny Feliksie z wielką wdzięcznością. Czyli rzeczywiście przemawia jak dobry prawnik. Stara się przypodobać się tutaj Feliksowi i przechodzi do sprawy, nie chcąc przedłużać, aby w swojej łaskawości posłuchał, więc widzimy, że ma bardzo tutaj taką gładką, żarżdą mowę. Natomiast zarzuty, które stawia są zupełnie bezpodstawne. Stwierdziliśmy, że ten człowiek, jak tam macie, jest jak zaraza, tak? albo Posadnikiem zaraza. Tak, Rozsadnikiem była zarazy. To jest piąty wiersz. Zobaczmy, jak to tutaj to rzeczywiście w oryginale jest. Zaraza. Tak, dosłownie jest zaraza, jest zarazą. Tak, Znalazł, znalazłszy tego męża z zarazą, morem, wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na całym świecie. Zobaczcie, jakie poważne zarzuty. Tak? Jest zarazą, która jakieś zagrożenie stanowi, zabójcza zaraza jest i wszędzie na całym świecie wzbudza czy wszczyna jakieś rozruchy dosłownie, zatargi Tutaj używa takiego słowa, jakby Paweł był wszędzie z tym, który wzbudził. I wiemy, że faktycznie tam, gdzie był, to tam się Były tak. często wzbudził, tylko że to nie on je wzbudzał, tylko ci, których Żydzi nakręcali. Czytamy wielokrotnie, że to Żydzi pod, pod, podjudzili jakiś ludzi. Więc Paweł spokojnie przemawiał, tak jak było to zgodne znowu ze zwyczajami tamtych czasów, chodził do synagog w miejscach publicznych przemawiał, więc on w żadnych nie wzbudzał niepokojów, tak jak tutaj ten to stwierdza. I mówi, że jest przywódcą sekty nazyrejczyków, czyli jeszcze tutaj nazywają go właśnie Przywódcą, ja prowodyrem. Był taki przywódca de facto, czy pan. No, nie było żadnych wtedy przywódców, jakichś poza lokalnymi starszymi. Nie było koncepcji w ogóle jakiegoś kościelnego przywódca. Byli oczywiście bracia jacyś cieszący się poważania, apostołowie, bo kiedy żyli, to byli tymi, do których odwoływano się w kwestiach jakichś tam spornych, tak jak widzimy w 15 rozdziale. Natomiast. Jeśli chodzi o, o organizację Kościoła, oni nie sprawowali jakiejś przywódczej władzy. Nie było w ogóle takich pojęć w Kościele jak przywódcy. Było, byli jako przewodnicy, tak? ci, którzy idą przedem. byli właśnie z przodu i dawali wzór innym do naśladowania. Natomiast nie było koncepcji władzy poza władzą Chrystusa, który jest Panem Kościoła. I świat interpretował, że to są przydatne. No, po tak, po prostu, nie? Tak. bo Wygląda, tutaj Paweł mówię, był apostołem, więc. Tak, apostolskie. Tak. Do, do rozstrzygnięcia, na przykład z tym obrzezaniem, prawda? No to jednak. Było zapytanie do Jerozolimy, posłanego apostołów. Tak. tak. Nie tylko apostołów, tam też wielu innych braci się zebrało. Apostołowie i inni bracia debatowali. Natomiast tak, oczywiście apostołowie wjedli prymno, bo oni byli tymi, którzy... Byli apostołami. Byli przez Pana Jezusa wybrani tak. do tej szczególnej misji i rzeczywiście tą naukę Chrystusową oni przekazywali, otrzymawszy ją od Pana Jezusa, więc tutaj do nich jak najbardziej zwracano się. Paweł jest tutaj kolejnym apostołem, natomiast zrobiono z niego przywódcę, tak? Jakiejś Czyli tak zinterpretowali. Nie mogli tego inaczej no, tak. zinterpretować. Nie? Czyli tak jak my. No. Więc tutaj mamy też ciekawe jakby nazwę nazy, Nazarejczyków. Czyli naśladowcy tego z Nazaretu. Jezus z Nazaretu. Tak. Tak. tak. Więc tutaj Jezus był tak nazywany i tutaj też zrobiono właśnie takie jakieś chyba raczej niepochlubne określenie tych Nazaryjczyków. Jako właśnie swego rodzaju, no tutaj to słowo jest heiresos, właśnie sekta, stronnictwo, jakieś oddzielenie się tego typu. Tutaj on jest, on jest nazwany przywódcą właśnie tej, tej, tej sekty, tutaj jest negatywne słowo nazyryjczyków I dodatkowo zarzucają mu, że usiłowo zbezcześcić świątynię, co też nie było prawdą. Paweł nie wprowadził tych macedończyków do świątyni, co mu wcześniej zarzucano. Niektórzy sądzili, bo go widzieli w mieście, ale w świątyni go nie złapali, żeby on tam wprowadził do środka na dziedziniec mężczyzn, bo na dziedziniec pogan wszyscy mogli wchodzić. Więc tak naprawdę pogani mieli wstęp do świątyni i nie było niczym niewłaściwym wchodzenie ich na dziedziniec pogan. Tak? Tylko dalej na dziedziniec mężczyzn mogli Żydzi wchodzić. Natomiast nie czytamy, żeby Paweł ich tam wprowadził. Tutaj znowu są to pomówienia, To już Paweł wcześniej już mu zarzucano. Żadne z tych rzeczy tutaj nie jest prawdą. Więc twierdzi, że właśnie schytali go, chcieli go osądzić według własnego prawa, lecz dowódca, przemocą wyrwał z rąk, nakazując właśnie oskarżycielom udać się, więc oni przyszli. No i mu jak go przesłuchasz, to sam się dowiesz wszystkiego, co go oskarżamy. Więc tutaj jakby sprawa jest oczywista, on się nie wyprze tego i tak dalej. I Żydzi, jak widzimy, którzy z nim byli, tak, potwierdzali, że to wszystko prawda, że tak jest, jak on mówi. Więc tutaj cała ta grupa, która przybyła, była zgodna, mieli to wszystko ustalone, wszyscy potwierdzali, nie było tam żadnych innych głosów. Więc namiestnik udzielił głosu Pawłowi. I Paweł też tutaj bardzo uprzejmie, zobaczcie, do niego się wraca. Wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, tym chętniej znam sprawę z tego, co mnie dotyczy. I zobaczcie, Paweł odwołuje się do konkretów do faktów. Mówi, nie minęło 10 dni. Nie upły... Możesz to sprawdzić. mówi to, to można zweryfikować, co mówię. To, co oni mówią, w ogóle jest bezpodstawne, natomiast mówi to, co ja mówię, jest prawdą Możesz sprawdzić, że nie upłynęło więcej niż 12 dni, odkąd przybyłem do Jerozolimy, aby wielbić Boga czy modlić się do Boga. I nie znaleźli w świątyni kłócącego się z kimkolwiek, czy właśnie jakoś tam podburzającego lud w synagogach, czy w mieście. Ani też nie mogą dowieść tego, co mnie oskarżają. Czyli tutaj jest, jest te, te wszystkie rzeczy, które mu zarzucają, że wszczyna jakieś rozruchy dalej, to w ogóle jest nieprawda. Natomiast, mówi, wyznaje, że według drogi, którą oni uważają za herezję, właśnie za tą sektę, bo tutaj to samo słowo, służę Bogu moich ojców, wierząc wszystkiemu, co jest napisane w prawie i u proroków, czyli to rzeczywiście, co Paweł robił, tak jak mówiliśmy, zawsze odwoływał się do Pisma Mojżesza i proroków, mając nadzieję w Bogu, że będzie zmartwychwstanie, którego i oni oczekują, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych i sam się usilnie staram, aby mieć zawsze sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi. Nie wiem, czy pamiętacie, we wcześniejszym rozdziale, kiedy Paweł to powiedział, dostał w twarz. Czyli tak naprawdę Paweł powtarza to, co mówił do tamtych, że nadzieja, którą ma, jest nadzieją, którą pokłada na podstawie pism, które i oni twierdzą, że wierzą i uznają, i ta kwestia tutaj tego czystego sumienia jest, widzimy, jest istotna. Czyli tutaj Paweł nie tylko ma, mówi, doktrynę właściwą, ale jego życie, sposób jego życia jest taki, że Paweł ma czyste sumienie wobec Boga i ludzi. Nie robi niczego wbrew temu, w co wierzy. Czyli Paweł starał się jako faryzeusz prowadzić nienaganne życie według prawa, i mówił, co do zakonu, co do sprawiedliwości opartej na, zakonu, na zakonie czy na prawie, jest człowiek beznagany. Jako faryzeusz prowadził nienaganne życie według prawa Bożego. Oczywiście to prowadziło go do nienawiści wobec i prześladowania później tego żałowa jako już Natomiast według tego wszystkiego, co było w tym żydowskim rozumieniu sprawiedliwości Paweł starał się tego przestrzegać. I w tym sensie nie miał sobie nic do zarzucenia. I również później, jak się nawrócił, oczywiście dalej żył w zgodzie z swoim sumieniem, przekonany, że Chrystus jest tym pomazańcem, jest tym Zbawicielem, i że Jemu służyć, to służyć dalej Bogu. Więc tutaj Paweł powtarza znowu, że prowadzi nienaganne życie i wierzy w te rzeczy, które są oparte na, na piśmie. I teraz wyjaśnia powód przyjścia do... A słuchaj, a ja z tym rozumiem. sumieniem to nie jest też tak, że no, ma na myśli też to, że ma pokój Boży, czyli jedno to jest to, że wierzy, ale z drugiej strony ma w sercu pokój, że on to robi i nie ma zgrzytu żadnego wewnętrznego, mm -hmm. nie? Bo sumienie to też, myślę, że to nie jest kwestia tylko wiedzy, ale też no, sumienie, nie? Czyli wewnątrz coś ci Czasem tak mamy, nie? Że coś wydaje nam się prawe, dobre, że trzeba, ale coś cię wiesz, nie masz tego pokoju Bożego, nie? Mhm. I, I właśnie tak też trzeba umieć, znaczy umieć, uczyć, funkcjonować, nie? Musi być też pokój Boży, jest pewien komplet. Nie? I nie, zgadzam się, ja ale ten... myśli, a nie ale Nie, ale jest, że... jest taką kompatybilność, bo to są dwa słowa powiedziane. Mm -hmm. Nieskazitelne sumienie wobec Boga i wobec ludzi. Tak. to, co robisz wobec Boga, też robisz wobec ludzi. Na tej no, jest to znaczy, taka nie Tutaj podbywał kompatybilność. kompatybilność. Tego, nie ma z wewnętrznego. Tak, nie ma, nie ma. Właśnie, używa tak? takiego tak. słowa, tak. słowa tak. Tak. używa takiego słowa, które mówisz, które oznacza niepowodujące potknięcia. Niepowodujące obrazy. Tak. Więc o takim sumieniu tutaj mówi, w tym, w tym fragmencie, że jego postępowanie jest postępowaniem zgodnym z jego sumieniem i jednocześnie nie powodującym zgorszenia kogokolwiek. Nie robi niczego, co by wywołało w nim poczucie winy, że kogoś zgorszył, że coś zrobił wobec ludzi, co byłoby no, jakąś formą złego świadectwa i również wobec Boga. Ale wielu było zgorszonych. Tak. Ty... Więc to nie, nie... No było, tylko no, wiemy, ty... że to nie o to chodzi, nie? Że... Ja bym tego nie nazwał zgorszeniem, bo wiadomo, oni mogli tak to nazywać nawet niektórzy. Tak. Ale to było bardziej no. obraza ze względu na. Moich no samych. A właśnie na ich zrozumienie no. i, i Ewangelia, no, jak czytamy, jest zgorszeniem dla Żydów. Czyli w samej Ewangelii jest coś, co. Oczywiście. W, tym, w tej mentalności ówczesnej tak. żydowskiej było czymś obraźliwym, czymś, no, jak tutaj nasz Mesjasz ukrzyżowany przez Rzymian w tak, tak. słabości i no, to było nie do przyjęcia. Przyjęć. To ale było... przyznali pisma, wiedzieli, że Jezus tak zginie i nie chcieli tego uznać. To właśnie tu jest ten problem. To religijność że... i pazerność, bo oni mieli stanowiska, pieniądze. To jedna rzecz, to jest jedna rzecz, to jest jedna strona właśnie tych przywódców, ale druga strona była taka, że oni czytali te pisma... Nie zamknięte, już Nie, nie... zamknięte też. Wy, wybiórczo. Wybiórczo. Wybierali te rzeczy z pism, które im pasowały do ich oczekiwań politycznych. Bóg ich też zaślepił. Nie? A. Czytamy w wielu miejscach. Specjalnie, żeby Ewangelia wyszła poza, poza żeby... Izrael, żeby wyszła Ewangelia, bo specjalnie zrobiona. To by żydzi gremialnie przyjęli Jezusa, to by. To zostało, a przez te nie, prześladowania. Oczywiście nie, niekoniecznie. Ja myślę, że tutaj to, to zaślepienie też jest wynikiem czegoś. Ja myślę, że tutaj jedno jest kompatybilne z drugim. Jezus mówi czytacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie, ale do mnie przyjść nie chcecie. I Jezus wyraźnie też mówi o ciemności, którą oni umiłowali. Mówi, dlatego nie chcecie przyjść do świadomości. Umiłowaliście ciemność, więc owszem, to zaślepienie od Boga przychodzi, ale ono przychodzi jako sąd przychodzi jako wyraz Bożego Sądu. Pan Jezus, 22 rozdział Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, rozmawia z Żydami w świątyni i mówi, to, co wy robicie, to, jak wy mnie traktujecie, to, jak odrzucacie objawienie Boże, sprawi, że Bóg was pozbawi królestwa i da to królestwo zupełnie komuś innemu. Więc cała ta długa rozmowa Jezusa w 22-23 rozdziale w świątyni z Żydami jest taką już jawną jawnym, jawnym sądem Jezusa nad nimi, który mówi, że wasza postawa zakłamania, odrzucenia prawdy i, i ślepego sprzeciwiania się prawdzie, sprawia, że, że będziecie odrzuceni, że, że to miejsce świątynia zostanie zburzona. Potem 24 rozdział Mateusza. Pan Jezus mówi, kamień na kamieniu nie został. i Zapowiada zniszczenie tego całego systemu religijnego. I mówi, to wszystko padnie i królestwo będzie wam zabrane i będzie dane innemu, który będzie wydawał owoce. Czytamy, że wielu Żydów stosunkowo uwierzyło. Tak? tam jakiś, no, Pierwszy kościół to jest Żydów i prozelitów. To są tysiące, które uwierzyły, tak? ale większość nie uwierzyła. Większość go jednak odrzuciła. Więc tutaj jest, Ale... to, jest to złożone, nie? Te, te, te, te rzeczy są. Czy do tego sumienia, nie? Bo, mm -hmm. bo tu jest też taka nauka na dzisiaj, nie? Że właśnie no, jest sumienie, czyli ten wewnętrzny pokój, nie? Mm -hmm. I jest pewna reakcja Pytanie. pewnych ludzi, nie? Na zewnątrz. I też no, trzeba właśnie uważać z tą oceną, nie? Bo czasem możemy powiedzieć, że, że ten, ten ma sumienie czyste. Ma czyste sumienie. Bóg go prowadzi, on coś mówi, wiecie, zgodnie ze swoim sumieniem. Ale są ludzie obok, którzy są oburzeni. Mhm. Są zgorszeni. Mhm. Nie? Ale mogą wcale nie być właśnie zgorszeni, To mogą być tą grupą ludzi, którzy nie chcą przyjąć pewnej prawdy Bożej. Mhm. Nie? I znowu wchodzimy w jakieś takie głębie. Nie? I teraz pytanie, jak nasze sumienie wtedy? Nie? Gdzie, myślę, że trzeba się uczyć jakby funkcjonować w zgodzie z własnym sumieniem. Ta. To jest bardzo ważne. W ogóle, jak pytamy Boga o wolę, nie? co zrobić czasem, nie jak pojawia się jakiś niepokój, to ja rozumiem, że właśnie ten niepokój to jest trochę taki niepokój tego sumienia. Nie? I, mm. I mnie taki brat zachęcał ostatnio, żeby szukać po prostu do upadłego pokoju przed Bogiem. Mm. Żeby nie dawać za nie w sensie, Boże, przyprowadź mnie do pokoju. Nie? i Czyli taki, nie wiem, czy to dobrze z tym sumieniem tu identyfikuję, mm. ale no tak mi się wydaje, że tak jest, nie? Biblia też mówi, że są ludzie, którzy swoje sumienie do Tymoteusza chyba pisał. Zadeptują, nie? Oni zatwardzają, nie? Tam nie... jest takie słowo, które oznacza przypalać gorącym tak. żelazem, czynić je totalnie nieczułe, nieczułe, nie, nie? Czyli jest niewrażliwe w tym sensie, że już nie jest tym, jak to powiedzieć, no, czymś takim funkcją, którą Bóg nam daje, która pozwala rozeznawać, co dobre, co niedobre, co się Bogu podoba, nie podoba, nie? A my mamy te nowe sumienia i tutaj... I Paweł w tym sensie w ogóle się nie bał, nie? I mówił, że Bóg będzie go osądzał nie człowiek, nie? Wchodził w te wszystkie rzeczy, dlatego że po pierwsze Bóg go powołał, a po drugie on na tej drodze chodził no, w pokoju właśnie. I też miał jakby rozeznawać, co się dzieje, czy to Bóg, nie Bóg, nie? My musimy się tak samo uczyć, nie? żeby nie patrzeć na człowieka, nie patrzeć co ktoś ci powie, nie powie, tak wolno, nie wolno, nie? Tylko no, masz Boga, nie? osobistą relację możesz z nim mieć. Pan I... i... pisał nie, cię nie oskarżam, Tak, to dokładnie, to, jest też to, to, nie? W no, tak, nie? Tak. I ktoś by powiedział, wow, no i co? No ale no to. <śla> to już są takie naprawdę sprawy. Nie, ludzie też wykorzystują sobie, nie? Pewnie, ale do czego? Do grzechów, nie? Słuchaj I wtedy wiecznie. można łatwo wykazać, No ja, to sumienie masz wolność, żeby grzeszyć? Mhm. Nie? Czyli znowu to rozeznanie, do czego wolne, nie? Do, to, to, to, to, tak takie łaskę obracają, nie? Ku rozpuście. No i teraz i ktoś mówi o łasce, ale on idzie i tam robi, co chce, co to za łaska. On no nie ma pojęcia, co on mówi. Tak samo z tym sumieniem, nie? Czyli taki... I Paweł w tej wolności, to... no, dobra. Nie, nie. Poszanie. W Biblii Gdańskiej w sumie tutaj sprawdzam 20 razy u współcześnionej Gdańskiej słowo sumienie się pojawia. Także no, warto sobie prześledzić te wiersze, w których widzimy, jak często apostołowie w liście do hebrajczyków, w liście Piotra, Jana mamy odwołanie właśnie do sumienia. I właśnie ten, ten aspekt czystości sumienia, czy tego nieoskarżania sumienia, albo właśnie ludzi, którzy mają albo słabe sumienie, list do Koryntia, tam mowa o tych, którzy niestety tak, tak, tak. mają to sumienie nadwrażliwe tak. na pewnych, tak. w pewnych hmm. kwestiach i, i są nazywani słabymi. Czasami. Więc są też tacy, którzy czasami to ich sumienie, ich oskarża w sytuacjach, kiedy nic złego nie zrobili tak naprawdę, ale gdzieś tam tak. przez to, że przyjęli jakieś nauki, przez to, że jakieś mają swoje zrozumienie pewnych rzeczy, to oskarżają siebie co gorsza, oskarżają też innych, którzy to robią i gorszą się, kiedy inni coś robią, co tak naprawdę samo w sobie nie jest złe. Chociaż tutaj Paweł mówi, żebyśmy mieli uwagę na takich ludzi w takim sensie, żebyśmy nie gorszyli ich, żebyśmy teraz nie mówili, że skoro mnie sumienie nie oskarża, to nieważne, że brata czy siostra sumienie oskarża, tylko żebyśmy raczej Pewnie. tak postępowali, żeby nawet dla tych, którzy mają to słabe sumienie, nie być zgorszeniem. Więc to też jest taka ważna uwaga. Natomiast tutaj dwukrotnie, bo wcześniej Paweł mówi o tym czystym sumieniu, a tutaj mówi o tym sumieniu, które nie powoduje zgorszenia. Pokazuje nam właśnie, jak starał się żyć, jak starał się postępować zgodnie z tym wewnętrznym głosem, który Bóg nam dał. Który też jest jakimś takim no, miernikiem naszego posłuszeństwa, bo to o tym Paweł tutaj mówi, tak? używa tego sumienia właśnie w takim sensie, że to jest ten wewnętrzny głos, który nam potwierdza, że postępujemy we właściwy sposób, zarówno mówi wobec no, Boga, jak jest i ludzi. Módlcie się za nami. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, uh -huh. gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. Tak. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I też w pierwszym piątecie. Miejcie tak. czyste sumienie aby za to, że mówią o Was źle jako o złoczyńcach, zostali zawstydzeni to, co ostatnio się też tam rozważali. A w czemu w twarz dostał, jak to powiedział? Rozważaliście to? Tak? No, myślę, no to że właśnie... Za co? No właśnie, że jak, o, jak, co Ty gadasz? Jesteś tutaj takim właśnie bandziorem, który tyle za dymy robi, no to wiesz, uważali, że on kłani. Ale musiała tutaj... to być dla nich też ważna sprawa, myślę, Wiesz, kwestia sumienia, no że tak, jakoś no, w tym momencie... Że mówi... Daczka mu się teraz w łeb, bo mówi, że ma czyste sumienie, nie? Hmm. To też, że Musieli coś więcej... No, ale jeżeli wypełniasz faryzejskie nauki, nazwijmy to tak w ten sposób, mm. to wtedy masz czyste sumienie. Mm. A jeżeli robisz coś innego, no to nie masz czystego sumienia i, i automatycznie kłamie. No tak, tak on kłamiesz, bardzo to wypełnia. No. Jeśli... No, wiesz, ale na głosie Chrystusa to nie wypełnia. Tak. Tak. Właśnie w, ich nie ma... w ich rozumieniu, no, ale tak, generalnie wypełnią no, tak. no, no, prawo. W nich, w nich <laughs> oczywiście. Nie? No tak, to jest dobra. W no, ich no, no, no, no, rozumieniu. Konik, tak. Zawsze musimy patrzeć, kto kogo uderza i dlaczego uderza właśnie z jego punktu widzenia. W ich rozumienie. Czyli zabolało go, że powiedział, że on to robisz z czystego sumienia. No tak, Tam bo nie to może to mieć czystego sumienia, skoro się skoro, Chrystusa. To jest automatyczne, powinien dostać. Drugi policzek też. I z 30 latów. No, <laughs> no nie, nie, ale chodzi mi o to, żeby pokazać celowo, no jaki tak, jest punkt tak. widzenia, nie? Ten tak, tak. tak, Czy mówisz, że wracając tylko do twoich słów, Łukasz, to jakby wewnętrzny pokój, o którym wspominałeś, jakby efektem właściwego mm -hmm. sumienia, tak. czyli postępowania wobec tak. Boga, wobec ludzi. Tak. I efektem tego teoretycznie powinien być nie to też, tylko praktycznie powinien być właśnie pokój. Nie? Mm. Tak. Mhm. Że nic nie okaże, czyli masz pokój. Tak. W tym sensie. No Więc tak. gdy nie ma pokoju, no to trzeba to się zastanowić tak? trzy razy. W sensie nie. I tutaj to jest dla mnie, szczerze mówiąc, no, takie wiecie, wyzwanie, bójnie. Mm. Czy ten niepokój wynika z tego sumienia, tak. czy z jakiegoś mojego wyobrażenia, wiecie, z jakiejś krzywej koncepcji, nie? I no, no i do trzeba no, To jest, że, ale. Tak, ja... to jest jedna, oczywiście, dlatego <grym> mówimy, zachęcamy się do tej otwartości, nie? To jest jeden z elementów, jak to można badać, to nie? Zweryfikować. zweryfikować tak. Jeżeli jest takie grono, nie? Które, no właśnie, oby było. No, to wystarczy jeden brat, taki, do którego masz zaufanie? Tak. I sobie możesz nie z nim porozmawiać. Tak. Jeden, dwóch, pięciu, tak. Słowo Boże, nie? Modlitwa. To przede wszystkim, nie? Ale ten aspekt też. Hmm. Czyli, żeby pokój przyszedł. Przewyższający rozum, nie? I, no bo to jest dla dzieci Bożych. To jest... Hmm. Dzieci Boże to mają. Hebrajczyków w do łaski, żeby przychodzić do Niego w stosownej chwili. To ja rozumiem, że to jest jedna z tych stosownych chwili. Kiedy masz niepokój, ty nie wiesz co... To możesz iść do tronu łaski, nie? I to jest kwestia, no to jest dla wierzących. Hmm. <głos> to tak... No... Hmm. Tam jak czytaliśmy, że, że jest sekty Nazryjczyków, mhm. to w Mateusz 2, 23 jest te, że te mowa, znalazłem to z Starego Testamentu, gdzie jest te, przez proroków mówiono że będzie nazwany Nazaryczykiem. Tego nie mam gdzie w stanie. Mm. To jest ciekawe. Ja. Jest e, ten, on e, sam sobie tam, chyba jest mowa. Raczej Mateusz po prostu bierze Stary. jakby tą myśl, myśl? No, starotestamentową, że mm. Nazaret się pojawia mm. i jakby w tym sensie on jakby wyciąga z tego taki wniosek, ale żadnego mm. takiego proroctwa bezpośredniego nie ma. Mm. To może być coś dobrego z Nazaret? A, przyszedł, czy, to jest Mateusz, 2, dwa, jeszcze trzy. mieszka Przyszedł i mieszkał, mieszkał w mieście nazwanym Nazaret, aby wypełniło to, co zostało powiedziane przez proroków, będzie nazwany Nazaryczykiem. Ale to jest hmm. ciekawe, bo to jest cytat, nie? No właśnie tak to brzmi, ale to nie jest cytat. To Mateusz hmm. tutaj wyciąga, bo on to często robi. Jak Mateusza prześledzisz, w jaki sposób on odnosi się do pewnych proroctw, to on jakby no, taki rabinistyczny ma, ma system interpretacji, w którym bierze często myśli zebrane z kilku nawet wypowiedzi proroczych, albo właśnie traktuje pismo jako proroctwo mówiące o Chrystusie i na tej podstawie nazywa to proroctwem, czy zapowiedziane przez proroków, ponieważ wszystkie te księgi tak naprawdę już od księgi sędziów były nazywane księgami prorockimi według Żydów. Tak? To byli ci pierwsi prorocy. Nie wiem, czy pamiętacie ten podział, że jest prawo, a potem cała reszta to są prorocy. Mniejsi, więksi i dodatkowo jeszcze pisma dochodzą. Takie rzeczy właśnie jak mądrościowe, księgi, psalmy oczywiście odrębną stanowią. I, I tam jeszcze dodają księgę Ester i Daniela wrzucają poza prorocka. Tak? Więc Daniel według Żydów nie był księgą prorocką, też jest ciekawe. Nie, nie był? Nie, nie był do proroków zaliczony. On był zaliczony do pism pozostałych. Także mm -hmm. to też jest ciekawe, jak dzisiaj my zupełnie inaczej podchodzimy do tego. Oni zupełnie inaczej traktowali. Czyli on wyciągał pism. wnioski, Mateusz, i robił taką... Tak, tak. wiele rzeczy, wiele z tych to, jego cytatów nie jest cytatami dosłownymi, Biedne, nie, tylko jest zbiorem pewnych koncepcji pisma. I, I to też Pan Jezus, myślę, to robił. On to musiał wiedzieć od Pana Jezusa, bo jak Pan Jezus też mówi o sobie w tak. różny sposób, to też jakby bierze różne koncepcje starotestamentowe, które nie zapowiadają bezpośrednio Jego osoby, ale On o sobie mówi w taki sposób, jakby to Pismo o Nim zapowiadało. Tak. Nie? więc Potem jak na drodze do Emaus idzie, to, mu, to czytamy, że wykłada im na podstawie wszystkich pism. Mojżesza, proroków i psalmów, co o nim jest napisane. Więc tutaj mamy, mamy no ten wykład taki już płynący z objawienia Chrystusa, a później z Ducha Świętego. I Mateusz jest tutaj arcymistrzem w tym braniu różnych fragmentów pisma i przypisywaniu ich wszystkich Panu Jezusowi. Ja chciałem, Gdy... powiedzieć, chciałem powiedzieć tylko, że żyli do tej pory i Chrystusa, i wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa, tam powiem, są inne nazywamy chrześcijanami, nazywamy ich nocri, mm. czyli nazaryczycy. Mm. Tak, no, znają... To jest taka forma przezwiska. Nawet, tak, tak, to przezwisko. Bo nawet tak znają, że jest tam różnica parusławna, jakieś tam te tak do nich wszystkich do jednego worka, że sami mówią, to o, to jest wiara, noc, noc, noc, noc no, to takie słowo. do tej pory hmm. była. tak, nawet ludzie, którzy nie mają pojęcia, to, a to są nocy, Katolicy, protestanci, yeah. nocy. A tak naprawdę to jest yy, niezgodne z, z, nawet z żydowskim. Starym Testamentem, bo Chrystus, on jest wymiennie i w Nowym Starym, No, szczególnie w Nowym, bo są Żydzi, mm. znają I tam jest nawet w miejscach, że Mesjasz, tak? Żydowskie mm. słowo I, Chry i Chrystus, nie? I jest wymienny. Tak. co nie, oni znają, oni wiedzą, że e, że, że Mesjasz to jest Masijach, to jest od słowa Maszach, czyli tam masz, nie, i Chrystus to jest greckie tego samego, nie? Mm -hmm. Więc powinni mówić na tych, którzy wierzą, Chrystusowi nie chrześcijanami, mm -hmm. a, a i tak używają z tej pory nie? i wiedzą. No wiedzą, tak, że bo nie śpiewały. chcą uznać, że On jest tym tak, pomazańcem, tak. Tak. więc to z tego wynika chyba, nie? że mm. właśnie odrzucają to, co my wyznajemy, że On jest tym zapowiadanym, no, to, jest tym zapowiadanym no, pomazańcem. I nawet na siebie, na siebie mówią, bo ja tak jak poznawałem tak, te mesajstycznych Żydów, to myślałam, że o, my, my się coś o tym mówili, a okazało się, że Żydzi o, o siebie mówią, że są e, myśli nie, czyli mesjanistyczny, nie? ale to nie te Żydzi mesjanistyczni, co wierzą w Jezusa, tylko taki jest taki sposób nazywania te aktorcyjne życie, oni o siebie mówią, że my jesteśmy myśli <gry> No bo nie wierzą też w mesjasza, nie tylko co tam niewłaściwego. jeszcze nie przyszedł. Nie, nie, nie mówią o siebie, że oni są te. No, a te nawrócenie Żydzi mówią, że my jesteśmy mesjanistycznymi Żydami. I wtedy nie, nie pozwalają Żydom na siebie mówić, że my jesteśmy tam nocli, tylko mówię, że, mówcie do nas, że my jesteśmy mesjanistycznymi Żydami. No tak, ja tak, tak jak ci faryzeusze za żeby po nich się pobić. Nie, ja mówię tak, co w Ja wiem, rozumiem, ale no, takie coś jak te dwie sekty, znaczy te dwa odłamy się nienawidzili. Ale to jest właściwe tak mówić, bo to są mesjanistyczne Żydzi, a są mesjanistyczne ludzie. Nie? Tak. Mesjanistyczny człowiek to jest chrześcijanin. Po hebrajsku jest chrześcijanin. A. O to chodzi. Bo chrześcijanin to jest Chrystus, a po hebrajsku Chrystus jest mesianin. No, czy Czyli chrześcijanin po hebrajsku jest tak. mesianin. Ale tak naprawdę robimy sobie z tego nic. Ostatnio wróciłem, znaczy z bratem, Ewangelię. On mówił i mówił do człowieka: Czy Ty kiedyś słyszałeś o Jezusie z Nazaretu? <głos> A czy... No w sumie nie że <głos> to mnie też zaskoczyło, nie? Bo mówi o Jezusie z Nazaretu do tego człowieka, nie? O Jezusie Chrystusie, o, Mesjaszu, o Jezusie, Jezusie, Jezusie z Nazaretu, nie? I on mówi, no nie, no to ja ci tutaj opowiem, jak było, to wiecie, i cała ta rozmowa. Także, no, że to wiecie. Adam, ty chciałeś coś powiedzieć? Bo ja, no A, tak. no, to mi się skojarzyło tak jak, jak Jezus mówił. Właśnie co w pisma mówili, mówiły o nim, to mi się skarżyło, jak na polskim się przerabia jakiś utwór i się mówi, co autor miał na myśli. Tak. To tutaj właśnie sam autor powiedział, co mm. on tam miał. Tak. Dokładnie. Mm. Autor. No. Też jest autorem nie? <śmiech> wszystkiego. <śmiech> no, bo. No ale zatrzymaliśmy się na tym sumieniu, kiedy ten Tak. Przejdźmy to dalej. Będziemy już kończyć powoli, więc tutaj już raczej wrócimy do tego za tydzień, w dalszej części, bo tutaj Paweł jeszcze wymienia kilka elementów i widzimy, w jaki sposób się broni też, przedstawiając krótko powód swojego przyjścia do Jerozolimy, czyli żeby złożyć jałmużny i przynieść ofiary memu narodowi. Więc tutaj też się identyfikuje jako Żyd i też widać jako pobożny Żyd, który przychodzi właśnie z jałmużnami i ofiarami. I mówi wtedy pewni Żydzi z Azji, czyli nawet nie ci z Jerozolimy, tylko ci, którzy śledzili go już z Azji, spotkali mnie oczyszczonego w świątyni bez tłumu i zgiełku. I oni powinni tu stanąć przed Tobą i oskarżać, bo to oni tak naprawdę zarzucili, że on wprowadził tych, tych właśnie macedończyków do, do świątyni. Tak. Jeżeli mają coś przeciwko mnie, albo niech ci tutaj sami powiedzą, czy znaleźli we mnie jakąś nieprawość, gdy stanąłem przed radą. Czyli już go wcześniej przesłuchiwali i wtedy niczego mu nie dowiedli, wtedy Paweł niczego... Nie, nie byli w stanie, po prostu uderzyli go, kiedy powiedział, że, że, że służy Bogu, a potem powiedział, że wierzy w zmartwychwstanie, i to wszystko było. Więc ani tam, ani tam ci właśnie, którzy go skarżali o to, że wprowadził tam jakiś pogan, to to w ogóle mówi, nie oni tu powinni być, dowieść tego, niech tego dowiodą. Nie byli w stanie tego dowiedzieć, bo tego nie zrobił więc y, mówi jedynie chyba to, że, że właśnie wtedy powiedziałem sądzicie mnie z powodu zmartwychwstania umarłych i, i jakby tutaj no Paweł się broni odnosząc się y, do faktów więc tutaj też mamy przykład wierzącego człowieka który zostaje y, zaciągnięty do świeckich władz i, i jest sądzony i widzimy Paweł tutaj z, bardzo rzeczowo się broni, przedstawia argumenty, nie atakuje ich samych w takim sensie, żeby teraz jakoś próbować na nich natrzeć jako obywatel rzymski, tylko po prostu broni się, odwołując się do tego, co, co miało miejsce. I Felix widać słuchając tego, no, nie widzi znowu powodu do w ogóle zajmowania się tym, więc jeszcze mówi niech przyjdzie jeszcze wizjarz, który go aresztował. Może on coś do tego doda. I, i, i wtedy ponownie rozpatrzymy sprawę i widać, że traktuje Pawła w takim łagodnym sensie. Pozwala mu być odwiedzanym, spotykać się z przyjaciółmi. No i później przybywa Felix i o tym. Może następnym razem, bo tam już mamy kilka takich ważnych elementów, które, przy których warto się zatrzymać. Jak Paweł im zwiastuje, w jaki sposób, na jakie on rzeczy zwraca uwagę. Więc to myślę, jest już coś, na co więcej czasu będziemy potrzebowali. Czyli jak Bóg pozwoli, od tego 24 wiersza za tydzień ruszymy. Chyba, że ktoś z Was ma jeszcze jakieś końcowe myśli. Czy to ciekawe dla mnie jest to, że tu znaczy, że ten Feliks był dokładnie zaznajomiony z tym, co dotyczy drogi. Czyli musiał być Żydówka Żdówka jego żona była. Znaczyć. On może na stopnią przez żonę, nie wiadomo. No, jego żona była Żydówką, więc bardzo możliwe, prawo. że też i znała prawo. Prawo, dwa, że też mogła o Chrystusie słyszeć. Ta. Ta. I jakby te rzeczy gdzieś tam się rozchodziły wśród Żydów, więc bardzo możliwe że a może już miało wcześniej nawet do czynienia z innymi yy, jakimiś takimi sprawami, no bo te rzeczy jednak się rozchodziły tam. No, jest napisane ze wszystkich Żywych. No. Co wszystkich? No, że, że Paweł pod... a, a, zamieszanie a, się wszystkich okay. Więc wszyscy słyszeli w zasadzie o Chrystusie. Tak. Wcześniej, że, tak. że, no. wcześniej tam zarzucali im, że świat do górnogami przewrócili. Tak, tak. Więc widać było, że no, to chrześcijaństwo rzeczywiście no, było obiektem jakiejś tam dyskusji tak. i jakiegoś zainteresowania. A I... no, więc wschodził też wszyscy, wiedzieli, że no, jest taki człowiek, co uzdrawia. Cała kraina była ruszona. To, tak. to co? Wszyscy się rozchodziły. Wszyscy. Tak? Słyszą, hmm. Słyszał o tym, ale to jest typ tym jest napisane, gdy rozpraw... Paweł gdy z nim rozprawiał o sprawiedliwości, wciągliwości i przyszłym sądzie. To się wystraszył. i powiedział, <laughs> teraz już <odziesz." laughs> Więc a właśnie. Że później, a że później ciekawe, że się przy tym, że dostanie Pała Paweł pieniędzy, to, to no, jest, no, jest no, dość majątną osobą, to widać, że było tak skorumpowane, że tam chyba wszędzie szukał. W zysku jakiegoś. Nie, nie, ten, nie okazji, i gdzieś tam na sobie. Ja, ja chciałem ten, też powiedzieć, że Bóg jest bardzo łaskawy i ma wiele łask, bo hmm. widzę, że nawet Nowy Testament jest po niemiecku spisany. <śmiech> Słuchajcie, <śmiech> no dla Niemców. Daj <śmiech> no. A teraz wychodzi ten film. No tak, no <śmiech> zobacz. Ja wiem, teraz... jest Znam to gedonickie wydanie. Jakiś gedonitą. był ten film o Bonhoeffer, nie? Mhm. Ten niemiecki pastor, co sprzeciwia się Hitlerowi. Tak. Mhm. Jakiś tekst Ale autor, dokument jakiś? Czy? Nie, fabularny. Tak, Pas, tak. Pastor, e, śpieg, zabójcy. Mhm. Ciekawe, czy będzie taki wierny, nie? No oby. Bo to... No, mówimy, że... tak. no to ciekawe postacie. Mhm. Bonhoeffer. Nie, ja mówię pół czarnym, pół serii. ja myślę, że Bóg nie ma względu na osobę. No ja wiem, na osobę na. To jest naprawdę dobry Bóg. Po rosyjsku też jak byś to to jest, jakbyś tak się Jest w każdym języku. Tak nie ma, dla każdego grzesznika jest każdy wzywany do pokuty. Jest, Ta organizacja jest, się tym do... właśnie zajmuje. drukować Wydrukować nie, nie, nie, nie, nie, nie, wszystkich jest, językach i wysyłać jak się da. Tak. Pomórmy się jeszcze, tak. Kochany nasz panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za tę historię, w których widzimy Twoich ludzi, oddanych Tobie ludzi poddanych różnym doświadczeniom, prześladowaniom, atakom i też ich postawę, ich wiarę i Twoje też cudowne działanie, Twoje zamysły, które jakże trudno jest nam pojąć w kontekście ludzkiej, ludzkich decyzji, ludzkich możliwości. A jednak Ty jesteś suwerennym Panem ponad tym wszystkim, który realizuje swoje doskonałe zamysły. I daj nam też, Panie, ufać Tobie we wszystkim, co dzieje się na tym świecie wobec decyzji tych wysoko postawionych ludzi, często bezbożnych ludzi. Daj, żebyśmy ufali Tobie, tak, tak. patrzyli na Ciebie i nie lękali się tak. tego, co się dzieje, tego, co może przyjść, co może nastać. Daj nam ufność w Tobie, tak. że jesteśmy w Twoich rękach i tak długo, jak zechcesz, byśmy byli na tej ziemi, to będziemy, a kiedy przyjdzie nasz dzień, to nic nas nie zatrzyma. Dopomóż nam pokładać w Tobie ufność tak, i tak, tak żyć, aby i nasze sumienie było czyste. Abyśmy nie byli dla nikogo zgorszeni, nie byli złym świadectwem, ale tak żyli, żeby podobać się Tobie i być dobrym świadectwem dla ludzi wokół nas. Strzeż nas, Panie, od głupoty. Strzeż nas od jakiegoś nieprzemyślanego działania od ulegnięcia jakimś złym pragnieniom. Pomóż nam, Panie, pilnować naszych kroków, naszego życia, aby nasze sumienie było czyste, nie oskarżało nas, ale żebyśmy mieli właśnie ten pokój, tę ufność, że należymy do Ciebie, że żyjemy według Twojej woli, że podobamy się Tobie i chwalimy Ciebie. Uzdalnie nas do tego i prowadź nas, Panie, Twoimi drogami, abyśmy też i my byli dobrymi świadkami Twoimi dla ludzi wokół nas. Amen. Amen. Amen.